Dzień dobry. Tu Dzień dobry, tu podcast nie tylko dla Orów. Ze dniem 4 stycznia przyjmuję podcast nie tylko dla Orów. Będę prowadzić go ja. Redaktor Filip D. E, zginął na imprezie. Po prostu nie podnieść się. Przesadził z szampanem z bąbelkami i mu w głowie już się robiło, ale wyrywałem mu wszystkie informacje dotyczące strony, dotyczące podcastu i teraz będę prowadził go tylko ja i to dokonałem puczu na ten, na ten projekt podcastowy i tylko ja będę tu rządzić i tylko ja będę jedynym głosem od dzisiaj. Jestem przekonany, że zostaniecie, że Was przybędzie i że wreszcie poczujecie nową, lepszą jakość. To mówiłem ja, Bartosz D.,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 Ale w tym mieście jest, jest tylko, tylko jeden interesujący podcast Nie tylko dla orłów. Nic dodać nic ująć serdecznie witamy, były tutaj.. były tutaj przepychanki i były tutaj. Oddawaj, oddawaj, oddawaj. ty, no, no, ty miałeś nie no, żyć, no. ty miałeś nie żyć były tutaj mega przepychanki, ale. Dementuję, dementuję, dementuję. Bartosz, to się jeszcze okaże. Serdecznie witamy w 2017 roku w duecie. Z tamtej strony... Bartosz, kiedyś prowadziłem podcast na szagę. Jeśli ktoś pamięta, jeśli ktoś jest takim dinozaurem, to prowadziłem go razem z Dorotą, bardzo fajny podcast był, już pewnie go nie ma nigdzie w sieci, może gdzieś Filip ma w swoich zasobach, no nie Wincent, wiem, Wincenta. może u Wincenta, więc może puści jakiś nasz stary dżingielek. Tak, a z tej strony wciąż nadający redaktor Filip D, no tu wszyscy w porównaniu na D są, nie? On jest na D, ja jestem na D, to jest najlepsze nazwisko, czasem na, T, na M też jest fajne nazwisko, ale to trzeba mieć długie, długie imię i krótkie nazwisko. Pozdrawiamy tutaj super dziewczynę, w każdym razie witamy Was na żywo w 2017 roku z baru Kmicic na osiedlu Rzeczpospolitej. Tak, jesteśmy w Poznaniu, bar pewnie kultowy, Filip tutaj ten bar zna, polecił, pysznie było. Co, pojedliśmy trochę i teraz czas, żeby trochę pogadać. Tak. Może 10 minut, nie będziemy za dużo nagadywać. Jeśli słuchajcie tego, to jest środa, e, 4 stycznia 2017, nowy rok, nowy nowe doznania, no, i, i stare znajomości, czyli Bartek z Holandii, ja z Irlandii, ale gdzieś się właśnie spotkaliśmy w naszym macierzystym mieście, chociaż Bartek jest jesteś tam z, z boku, nie? nie Buku, z boku, Z Buku, Buku, no właśnie. Ale to taka przebudowka poznania można powiedzieć. Tak, tak, tak. Byłem ostatnio dwa razy, bo rozwodziłem jakieś świeże parówki i różne kurczaki od no, mojej siostry. Trzeba było przyjechać? No właśnie. Pogubiłem się tam, pogubiłem się, bo koło stadionu miałem skręcić w lewo, a nie w prawo. I, i te sprawy. No I same jednokierunkowe. I same jednokierunkowe, właśnie. Bo raz przyjeżdżałem od strony Poznania, raz przyjeżdżałem od strony Stęszewa, no ale na, na przejeździe u Was dostałem, Nie wiem, czemu nie ma mostu, ani wiaduktu, ani nic. No, bo my wiesz, nie chcemy puszczać e, wsi do miasta. No, tak, tak, tak. Dobra, sprawa jest taka, że wiecie dokładnie, co się u mnie dzieje. Z podcastów ostatnio bez Liku, ale bardzo powiedz co u Ciebie, bo nie słyszeliśmy Cię tak w zasadzie w ogóle chyba od pięciu albo od sześciu lat, nie? Jak nie nagrywaliśmy z Dublina? W Dublinie to byłem w 2010 roku, ostatni raz. Pewnie mi było słychać na w eterze podcastingu. No teraz to już mieszkam od trzech, czterech lat w Holandii. Dobrze tam się powodzi, dobrze żyję. Tak postanowiłem nie wiem, trochę zafascynowany. Pewnie to w głowie gdzieś siedział jakiś ten podcast, stare podcasty Przemiona z Holandii, Wasze spotkanie podcasterów w Amsterdamie. E, odsłuchiwałem ostatnią rozmowę z Gosią, Samosią, e, pozdrawiamy, pozdrawiamy samosie e, jakiś kontakt tam jest. E, I tak wtedy myślałem, kurczę, jak fajnie, że oni w tym Amsterdamie, pamiętam nawet filmiki robiliście, jakie były. E, tą relację. No ale to nie pojechałeś do Amsterdamu, no czy ja do Holandii nie. specjalnie przez nas tylko po prostu? Nie, tylko było coś w głowie, że to jest fajne miejsce, e, może być przyjazne. I teraz jak chodzę po tych, e, tam byliście, right Museum, uh -huh. e, ten tym wielki napis e, I'm Amsterdam. Uh -huh. e, no i tak sobie myślę, kurczę, to jednak... Tam, się, była, rodził pod... tam się rodził polski podcasting. Tam uh -huh. była ta cała elita uh -huh. e, Fajne, chociaż, fajne. chociaż Robert Kessling mówił, że to było e, nieoficjalne spotkanie, dopiero pierwsze oficjalne spotkanie było u niego tam na wsi, pamiętam, to parę lat temu jak brał ślub I wtedy to, było, to był pie... pierwszy oficjalny zlot według Kesslinga, ale on, wiadomo, już rozmawialiśmy, że on myśli zupełnie inaczej. Tak, tak, tak. W ogóle ten amsterdamski był bardziej spektakularny i taki bardziej spontaniczny, bardziej taki mhm. przyjacielski, bez, taki, bez żadnego mhm. zadęcia, nie? To było fajne i to były naprawdę super czasy. Super, ty już wtedy byłeś na świecie? No, no, już tam raczkowałem, mhm. młody jestem, o, o, o. nie tak jak redaktor, nie że stary, tylko po prostu obyty w życiu stary, za parę dni wiek chrystusowy. Aha. No, no, no, no tak bywa. No i co? I zajmujesz się nie podcastingiem, dajesz swoją twarz yy, w internecie, coś może powiesz o tym bliżej, bo dzisiaj w zasadzie tak jednostronny podcast. Bartek przejął podcast, ale potem go szybko unieszkodliwiliśmy i no teraz musi się spowiadać, co robi. No tak, się. jestem przywiązany teraz do Nika i żeby być yy, odwiązany, to muszę ze wszystkiego się wyspowiadać. No cóż, prowadzę, tak sobie wymyśliłem, żeby być nadal kreatywnym, to wymyśliłem sobie, że na YouTubie otworzę kanał po książkach, nic po literacki. No i tam... Nic po literacki. W skrócie NL, bo nadaje z Holandii. Więc tak wyszło fajnie. W ogóle pomysł był inny. Chciałem nie nic poń, tylko... Jak jest nic po po poznańsku? Z głowy mi wyleciało. Inną nazwę miałem po poznańsku jakąś, ale tak chciałem ale stwierdziłem, że to będzie trochę za... Nie, nie, nie. Nie, No, no nie przypomnimy sobie później. No i tak, i tak staram się raz w tygodniu jakieś filmiki wrzucić o książkach, mniej lub bardziej powiązane, ponieważ tutaj YouTube jednak jest łatwiejszy w odbiorze dla, dla wielu ludzi, dlatego zdecydowałem się na te filmyki, No i też to jest jakaś forma hobby, e, podzielenia się swoją pasją w tym co czytam, bo jednak jak się mieszka za granicą, i nie ma się kontaktu z Polakami na miejscu, e, to jednak trochę brakuje tego języka polskiego. No, tak pogadać. Taki trochę holenderski już to. No, bo jestem jeszcze chory i już nie, nie hakcze, mm. ale, ale czasami tak jest, że jak duży, u, używam dużo słów holenderskich, często jakiegoś zwrotu holenderskiego, to potem automatycznie go używam w języku polskim. Teraz jestem już trzy tygodnie w domu, więc mi to wszystko wyparowało i wróciłem do polskiego, ale nie, ale nie mówię z akcentem holenderskim na pewno. Rozmawialiśmy wcześniej, bardzo długo pod Bartkiem od rana urzędujemy w po Poznaniu, a w końcu, e, krótko przed rozstaniem e, i przejęciem wrogim podcastu, stwierdziliśmy, że trzeba coś nagrać. E, chciałem się spytać, w Holandii e, dopadła Ci depresja? Mieszkasz w jakimś nowym, e, nowym e, województwie, które ostatnio wykopali spod wody. Jak to jest? E, nie dopadła mi depresja, tylko mieszkam w depresji. Aha. E, mój dom jest chyba... Nie, mój dom akurat jest, bo tam po kodzie pocztowym można sprawdzić. E, tam każdy, każdy kilka domów ma tylko jeden kod pocztowy. To po tym kodzie pocztowym można sprawdzić, na jakim poziomie jest ten dom usytuowany. Tak. To tutaj jaki masz kod? Mhm. Nie powiem, bo to będzie za bardzo do, <grych> będzie za bardzo wiadomo, ale mam generalnie 3 metry nad poziom morza. Aha. I też w mojej miejscowości, mieszkam w małej miejscowości w prowincji Flevoland. To jest prowincja usypana gdzieś jakieś 100 lat temu. Królowa zdecydowała, że brakuje mi ziemi, no to Wysuszyli i to było w trzech etapach. Ona budowana, ta moja część była akurat ostatnią, ostatnią częścią zbudowaną i miasto powstało, moja miejscowość powstała w 1980. E, chyba w trzecim, ale zaludnione zostało tak chyba w 85 czy szóstym. E, zostało dopiero młodsze niż ty. niż ja. Mm -hmm. e, więc dopiero od tego czasu jakby oficjalnie istnieje. Mm -hmm. e, no tam generalnie nic nie ma, bo wszystko jest nowe. E, mm -hmm. Ale jest bardzo dobrze, dobra infrastruktura, jeśli chodzi o rowery, bo wiadomo Holandia, to rowery. Rowery wodne? A Macie? W... E, też, ja mieszkam prawie, że... Ja mieszkam na Wyserce, przy przystangi, strategów, mm. więc e, też tam są e, kajaki, gdzieś tam można wypożyczyć, mm, ale rowery stacjonarne, takie mm. holenderki, mm. sporo, sporo. Mm. Oczywiście też mam dwa. Mm. Jak mama przyjeżdża, to z mamą jeździmy po polach tulipanów mm. i zwiedzamy mm. Mm. i patrzymy na te holenderskie krowy, jak to wszystko ładnie, pięknie, jak z obrazka. Jakie jaki marki masz rowery? Ja mam gazelę. Ja też mam dwie gazele. O, to dobrze. No. podcast też mają o, najlepsze rowery świata. Ja jestem, jestem ciekaw jest, to tego kodu pocztowego. Mógłbyś skłamać na przykład w wiosce obok, na przykład taki jest kod albo coś, jak to, jak, jak to wygląda, tak pod względem położenia wysokościowego? Ja później Tobie Filip, podeślę tą Aha. stronkę, gdzie jest z tymi kodami, jak ją znajdę, ale to są generalnie cztery cyfry, na przykład, nie wiem, dwanaście, i, i dwie, dwie litery, na przykład I... AB. I generalnie, jak się wysyła list do Holandii, to można tylko kod pocztowy napisać, I... miśnik numer domu i przesyłka U... dojdzie. Nie musi pisać Bartek z Holandii. Nie, nie, nie, nie. Ale czasami warto napisać, bo czasami bo zdarzyło się tak, że ktoś po prostu pomylił mój numer domu e, i pani listonoszka wiedziała, że, e, jako jest, że jestem jedynym Polakiem na ulicy, no to no mnie tam znają i listonoszka już mnie tam kojarzy. to e, czy bliżej, czy nie, Listonoszką? E, nie, nie, nie, nie. Ale ostatnio, ale czasami mówi, dziękuję, do widzenia, się nauczyła po polsku, bardzo miłe. Aha. A ona Holenderka. więc to są takie miłe czasami mhm. akcenty, e, nie czuję się jakoś mhm. obywatelem drugiej kategorii tam. Mhm. Zatem e, wracamy do głównego nurtu. Podcasting, zarzuciłeś podcasting? Pamiętasz, kiedy ostatni był odcinek e, Naszego? O Janie, o jene. to było wieki temu. To był chyba 2008 rok. Mhm. 8-9, pewnie te lata to były, tak, Nie, mhm. nie pamiętam, w którym roku mieliście ten zjazd. My, my z Dorotą długo nie nagrywaliśmy, bo mieliśmy około chyba 40 odcinków, tak jak pamiętam. E, no ale potem to jakoś wszystko umarło, bo i studia, i, i praca, i, i jakieś wyjazdy się trafiły, e, no i umarło. I w sumie Ci powiem, przyznam szczerze, że ostatnio jak szukałem, m, tak myślałem o tym, o tym kanale, o książkach na YouTube, to najpierw myślałem, może podcasty będę nagrywać, bo pamiętam, kiedyś był taki podcast glosa. Uhum, uhum. Okay, okay, okay. o książkach, jeden, bardzo, no? jeden z pierwszych bardzo fajnych, e, pewnie archiwalne odcinki jeszcze gdzieś można znaleźć tak, tak chyba znalazłem nawet e, ale niestety już nie działa i potem tak na, z głupiach Friends wrzuciłem na YouTubie jakiś blog o książkach czy coś i się okazało że to całkiem prężne jest, a niestety podcastu o książkach e, jako takiego nic nie znalazłem i też w sumie podcastów nie słuchałem e, dopiero teraz zauważyłem że Ty wróciłeś do no, takiego systematycznego nagrywania, e, więc na pewno zamiast poświęcę kilka audiobooków, no, zastąpię po prostu podcastami. Teraz jest podcast o książkach, ale bardzo, bardzo nieregularny. Przemek Szczepaniuk i Arek Trendowski robią podcast, na, nie pamiętam jak się nazywa, Bookmakers albo coś takiego, ale oni bardzo, bardzo nieregularnie to nagrywają. Pozdrawiamy obydwu, szczególnie Przemka. E, jakby mi oddał domenę, to by było fajnie. Znaczy... Kiedyś mi zabrał i dał dalej. W każdym razie nieważne. Um, no to co, 15 minut na dzisiaj wystarczy zupełnie. O. Nie będę cię przeciągał. Um, chciałem Cię spytać, jakie plany na 2017? Ja nigdy, nigdy nic nie planuję. Aha. Co życie przynosi, to robię z otwartymi rękami i mhm. cieszę się z tego. Dobrze, pozdrawiamy naszą, e, twoją matkę w zasadzie, a moją żonę, czyli Małgorzata M, tak? E, tak, pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, słyszałem, że rozmawiałeś z nią, czy ostatnio porzuciła cię jakiś czas temu, no ale myślę, że dalej kochanie. nie? no, z Gośką to tam na kontek, na Facebooku jakieś mamy, tak? e, fajnie, Gościa też zaczęła szyć i tak tutaj jesteśmy trochę pokrywnymi po duszami. to się nie też nawet. No nie wiem, ona taka stateczna, stateczna mama mi się wydaje, więc hmm. aż tak, tak hardkorowo nie było. Aha, no to... No dobra, w pozdrawiamy pierwszą damę polskiego podcastingu, podcastingu czyli samosia.com. Najładniejszy głos polskiego podcastingu. Tak, tak, tak. Zaraz po moim oczywiście, więc, więc tak to jest. Zatem, Bartek, dziękuję Ci za spotkanie i cóż, mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Może mnie tam gdzieś do tej swojej depresyjnej miejscowości kiedyś zaprosisz na herbatę. Zobaczymy. Nie wiem, co oni tam palą. Wiem, co piją, wiem, co palą, ale nie wiem, co piją, nie? Piją lurowatą kawę. Tak. Tak, bardzo dużo lorowatej kawy, ale zapraszam tutaj przy Świadkach. E, dom stoi otworem nagrywać holami. Będziemy nagrywać z Znowu, znowu. To tyle i podcasty Na Szagę. Podcast nie tylko dla orów. Y, Wrogo przejęty, ale odzyskany. Dziękujemy i zbieramy na kolejnym odcinku. Na Szagę? Na Szagę. Na Szagę? Na Szagę. Na Szagę. Na Szagę. Na Szagę. Na Szagę, na Szagę, na Szagę. Jest z do mikrofonu. Arturz i Doradzka.